Okay, let's turn over to Second Corinthians chapter 5. Drugi Korynian piąte rozdział. How many of you are here tonight that weren't here this morning? Kto z was nie był dzisiaj rano na społeczności? dajcie mi znać. Welcome. Witam was. I'm glad you're here. Cieszę się, że jesteście tutaj będę kontynuował nauczanie na temat tego, o czym mówiłem dzisiaj rano dzisiaj rano rozpocząłem zwiastowanie z drugiego listu do Koryntian 5 rozdziału, 17 wiersza i zacząłem wyjaśniać co się dzieje, kiedy rodzisz się na nowo jesteś wówczas całkowicie przemieniony ale ta zmiana nie ma miejsca na zewnątrz. Ale jest tam mowa o zmianie, która ma miejsce w Twoim Duchu. I ja cytowałem dzisiaj wiele fragmentów Słowa Bożego, żeby pokazać Wam, że w naszym Duchu jesteśmy identyczni z Chrystusem. We aren't becoming like Christ in our spirit. Nie stajemy się podobni do Chrystusa w naszym duchu. But the moment you get born again, ale w momencie, kiedy narodziłeś się na nowo, you become identical to Jesus in your spirit. w Twoim duchu stałeś się identyczny z Jezusem. You are a completely new creation. Jesteś zupełnie nowym stworzeniem A pozostała część twojego chrześcijańskiego życia To jest odnawianie twojego umysłu to what already happened to you in the spirit. Stosownie do tego, co już ma miejsce w twoim duchu And we start living from this born -again self. I zaczynamy żyć na, na podstawie tego Kim jesteśmy w tym nowonarodzonym duchu jeżeli minęliście się z tym kazaniem dzisiaj rano, to bardzo proszę, żebyście się z tym zapoznali. Because I really Wierzę bowiem gorąco, że musicie to dobrze zrozumieć, byście mogli doświadczać zwycięstwa w waszym życiu. Tonight I'm gonna zero in on just one part of what I talked about. Focus on one part. Dzisiaj chcę się skoncentrować wyłącznie na jednej części tego, o czym mówiłem. And I'm gonna amplify how God loves us I chcę y, z takim naciskiem powiedzieć o tym, jak Bóg nas umiłował. Completely separate from our sins. W sposób zupełnie niezależny od naszych grzechów. Now this is very, very to jest bardzo ważne. Niektórzy ludzie akceptują to, że Bóg nas umiłował w momencie nowonarodzenia. Wierzą ci ludzie, że w momencie, kiedy się rodzą na nowo, Bóg ich miłuje. Ale potem, kiedy już trwają w tym zbawieniu, upadają w grzech. We may not sin to the same degree. Być może nie grzeszą w tym samym stopniu, co przedtem, ale niestety wszystkim nam brakuje, żeby dotrzeć do tego standardu, do jakiego Bóg nas chce uh, zmienić. Większość ludzi wierzy, że to wpływa na sposób miłowania nas przez Boga. I są różnego rodzaju stopnie potępienia, które jest w nas. Some people believe that every time we sin, niektórzy ludzie wierzą, że za każdym razem, gdy grzeszymy, we lose our salvation, tracimy swoje zbawienie. I gdybyśmy umarli, mając niewyznany grzech w naszym życiu, that we would go directly to, hell, to poszlibyśmy bezpośrednio do piekła. Even though we've been born again. Mimo tego, że narodziliśmy się na nowo. Other people believe a lesser. Degree of condemnation. Inni ludzie wierzą w trochę niższy stopień potępienia. They don't think you'll go to hell every time you sin. Oni nie wierzą w to, że pójdziesz do piekła, jeśli zgrzeszysz, but they believe you lose your. Of Ale uważają, że tracisz swoje przywileje, dobrodziejstwa wynikające ze zbawienia Wierzą, że Bóg nie będzie chciał mieć społeczności z tobą, jeśli masz grzech w swoim życiu Nie wierzą w to, że Bóg będzie chciał ciebie użyć, jeśli masz grzech w swoim życiu Ale nie tego naucza nas Biblia gdybym naprawdę wierzył, że to jest prawda, To w momencie nowonarodzenia chętnie bym cię zabił. That's terrible, okropne, prawda? Pomyślelibyście sobie, to poszedłbyś do piekła. Ale to jest jedyny sposób, dzięki któremu Ty mógłbyś się dostać do nieba. Gdybyś musiał wyznać każdy pojedynczy grzech, niemożliwą rzeczą jest, żeby wyznać każdy grzech. Chcę się podzielić z Wami dobrą nowiną Że kiedy narodziłeś się na nowo Bóg przebaczył Ci wszystkie grzechy Nie tylko te grzechy, które popełniłeś przed nowonarodzeniem Ale Bóg przebaczył Ci już grzechy, w które jeszcze nie upadłeś Ktoś może powiedzieć, jak możesz mieć przebaczone grzechy, których jeszcze nie popełniłeś? Ty lepiej miej nadzieję, że Bóg może przebaczyć grzechy, których jeszcze nie popełniłeś Ponieważ Jezus umarł za grzechy świata tylko jeden raz And that was 2, years ago. I to było dwa tysiące lat temu before you had ever committed a sin. Zanim Ty popełniłeś jakikolwiek grzech Jeżeli Bóg nie może przebaczyć grzechów, zanim je popełnisz Then your sins Can't be forgiven. To znaczy, że żaden twój grzech nie może być przebaczony. But the Bible teaches God forgave us of all sin. Ale Biblia uczy nas, że Bóg przebaczył nam wszystkie grzechy. So let's read 2 Corinthians chapter five. Czytajmy drugi list do Koryntian piąty rozdział, verse 17 and 18. Wers 17 i 18. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto to wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Verse 18 says God reconciled us unto himself. Wiersz 18 powiada, że Bóg pojednał nas z sobą. That means that God has become friendly with us. To znaczy, że Bóg stał się naszym przyjacielem. I w jaki sposób on to uczynił? W jaki sposób Święty Bóg może stać się przyjacielem nieświętego człowieka? Is it God just your sin? Czy dlatego że Bóg zignorował twój grzech? No? Nie? God is a just God. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Sin had to be paid for. Trzeba zapłacić za grzech. W jaki sposób więc święty Bóg może miłować nas bez względu na nasz grzech? Let's read the next verse. Czytajmy następny wiersz. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Tu jest powiedziane, że Bóg pojednał nas z sobą. By not imputing our sins unto us. Nie zaliczając naszych upadków. Is the that, you, is that the same sure. thing? I think so. let Pozwólcie, że wyjaśnię to tak jak wyjaśniam to w Ameryce. Tutaj jest mowa o tym, że zalicza się coś na twoje konto. Kiedy używasz karty kredytowej, If I go buy and give them my card, jeżeli idę coś kupować i kupuję za pomocą karty kredytowej, I'm not for that item at that To ja nie płacę za ten towar w tym momencie, but I'm giving them my credit information. Ale przekazuję im informacje na temat kredytu, który mam w banku. A potem dopiero oni wysyłają mi rachunek za te materiały, za ten towar. have pay materials later I muszę zapłacić za ten towar później. credit card, kiedy więc daję im moją kartę kredytową, To znaczy tak mówi o tym Słowo Boże tutaj, że Bóg nie zalicza nam. But this verse says God didn't impute our sins I tutaj w tym wierszu jest powiedziane, że Bóg nie zaliczył nam naszych upadków. That would be the same as if I to jest tak, jakbym coś kupił za pomocą karty. And they never took my credit card, y, a gdybym coś kupował, a oni nigdy by nie chcieli wziąć ode mnie karty kredytowej. Even be me. To nigdy bym nie musiał za to zapłacić. It wouldn't show that I owed anything. Y, w, jeśli chodzi o mój rachunek w banku, to nigdy by się to nie pokazało na tym rachunku. And this is what God did to us. To właśnie Bóg nam uczynił. Bóg traktuje nas tak, jak gdybyśmy nigdy nie zgrzeszyli. I znowu ludzie powiadają, jak to możliwe, jak Bóg to może uczynić. Odpowiedź na to jest w wierszu 21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Bóg włożył wszystkie nasze grzechy na Jezusa. It's just like you bought something. To tak jak ty coś kupujesz. Of you giving your credit card. Ale zamiast dać swoją kartę kredytową. God steps in and gives his credit card. Bok wskraca w tę sytuację i daje swoją kartę kredytową. And everything you owe gets put on his account. I wszystko co ty wziąłeś z tego sklepu idzie na jego konto. He paid for all of your sins. On zapłacił za każdy twój grzech. And you don't owe anything. I Ty już niczego nie jesteś winny wobec Boga. It's just as if you had never to jest tak, jak gdybyś nigdy nie zgrzeszył. Ludzie mają duży kłopot ze zrozumieniem tego. Ponieważ pamiętasz to, co zrobiłeś. Ty wiesz, w jaki sposób myślisz. But God said in Psalms 103, ale Bóg powiedział w Psalmie 103, że on wyrzucił wszystkie twoje grzechy w morze zapomnienia. He has removed On usunął twoje grzechy od ciebie tak daleko jak daleko jest wschód od zachodu. And Hebrews chapter 9 says, Hebrajczyków 9 rozdział powiada that your sins and iniquities he will remember no more. że on Twoich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomnij. Jezus zapłacił za każdy grzech, który kiedykolwiek uczyniłeś. To nie jest tak, że Bóg nie zwraca uwagi na grzech. Bóg zapłacił za Twój grzech. God paid a very high price for your sin. Bóg zapłacił bardzo wysoką cenę za Twój grzech. And when you that i kiedy przyjmujesz to zbawienie, Przyjmujesz ducha, który w Tobie jest sprawiedliwy i święty, and has no sin in your I W Twoim duchu nie ma żadnego grzechu. A potem popatrzmy na ten wiersz w Efezjan pierwszym rozdziale. And in verse 13. Wiersz 13. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. The last part of that verse says you were sealed. Ostatnia część powiada, że jesteście zapieczętowani. So this means that when you got born again. To znaczy, że kiedy narodziłeś się na nowo, Ephesians 4:24. Efesjiancz warte rozdział 24 wiersz says you were created in righteousness and holiness. Powiada, że zostaliśmy stworzeni w sprawiedliwości i świętości Bożej. You are as pure as Jesus is. Jesteś tak czysty, jak czysty jest Jezus. And then this verse says, a potem ten wiersz powiada, that you were immediately sealed with the Holy Spirit, że natychmiast zostali zapieczeńtowani Duchem Świętym. This is just like you were vacuum packed to jest tak, jak gdybyś został e, zapakowany w taki worek próżniowy. My e, zabezpieczamy żywność, żeby żadna nieczystość się tam nie dostała. What God did to właśnie uczynił Bóg z nami. The moment you were born again, w momencie, kiedy narodziłeś się na nowo and that spirit was perfect and holy, i Twój Duch był święty i doskonały, God that spirit. Bóg zapieczętował tego ducha, zabezpieczył, so that no impurities could ever enter into it. żeby żadna nieczystość nigdy się do niego nie dostała. So after you become a Christian, kiedy więc stajesz się chrześcijaninem i po tym fakcie, you still sin and come short of what you should be. E, upadasz i brakuje ci tego standardu. Ale ten grzech dociera wyłącznie do Twojego ciała albo do Twojej duszy. It the seal your Ale nie jest w stanie spenetrować tego zabezpieczenia, tej pieczęci, która jest wokół Twojego ducha. Your stays and holy. Twój duch ciągle jest sprawiedliwy i święty. Even if you sin. Nawet jeżeli upadniesz w grzech. That's good news. To jest dobra nowina That's too good to, be true news. to jest zbyt dobra nowina, żeby chyba w to uwierzyć. Most Christians Wielu chrześcijan nie rozumie tego. Chrześcijanie myślą tak, że za każdym razem, kiedy zgrzeszą, to jest taka nowa obraza wobec Boga, nowy upadek I refer to John 424. O, znowu wspominam, ja na czwarty rozdział, 24 czwarty wiersz, that verse says that God is a spirit, który powiada, że Bóg jest duchem, and that God looks at us in the spirit. i że Bóg patrzy na naszego ducha. On nie patrzy na tę część ciebie, która upada w grzech. Która ma braki, But he sees that righteous Holy Spirit in you. Ale on widzi w Tobie tego świętego, sprawiedliwego ducha. And so your relationship with God never changes. A więc twoja relacja z Bogiem nigdy nie, nie zmienia się. Even if you sin. Nawet jeżeli upadniesz. And I'm sure somebody thinks I'm encouraging people to sin. I jestem przekonany, że ktoś może sobie pomyśleć no tak, ten kaznodzieja zachęca ludzi do grzechu. That's not it at all. Nie, wcale tak nie jest. If you go live in sin, jeżeli pójdziesz żyć w grzechu, you're stupid. To jesteś głupi. But God loves you stupid. Ale Bóg kocha cię <laughs> nawet kiedy jesteś głupi. God nie at you. Bóg nie jest na ciebie wściekły, give the devil an in into your life. Ale ty poprzez grzech John chapter 10 verse 10 says that the devil comes to steal, kill, and destroy. If you yield yourself to the devil, you you will let the devil steal, kill, and destroy you. But God loves you just the same. But God loves you just the same. Doesn't withdraw from you because of sin On in your nie wycofuje się od ciebie z powodu twojego grzechu. All of your sin has been forgiven. Twoje But sin gives the devil a direct inroad into your life. Ale daje do życia. Romans chapter 6 verse 16 says 6, 16 powiada, that when you yield to the devil że kiedy się diabłu, you make yourself the servant of the devil. Się sługą And that Satan is going to destroy your life. I ten bo szatan będzie niszczył twoje życie and so as much as you can live holy. a więc tak jak tylko możesz żyj świętym życiem but don't ever think that god loves you based on how holy you're living ale nie myśl sobie że bóg cię kocha dlatego że żyjesz świętym życiem Bóg is a spirit Bóg jest duchem i on zawsze patrzy na twojego nowonarodzonego ducha. I on widzi ciebie sprawiedliwym i świętym bez względu na to, co się dzieje w twoim życiu. Hebrajczyków, rozdział 9. Będę się teraz dzielił pewnymi fragmentami słowa, które prawdopodobnie są przeciwne temu, co myślicie, ale to nie znaczy, że one nie mają prawdy, nie mają racji. I'm gonna be reading scriptures to you. Będę Wam czytał fragmenty Bożego Słowa. And if the Bible means anything to you, I jeżeli Biblia dla Ciebie cokolwiek znaczy, then this should influence what you believe. to powinna ona mieć wpływ na to, w co wierzysz. Niestety, większość ludzi wierzy w coś tam, bez względu na to, co mówi Biblia. Większość ludzi nie pozwala, by Biblia weszła im w drogę, jeśli chodzi o sprawy ich wiary Ale my pragniemy oprzeć swoją wiarę na Bożym Słowie 9 rozdział Hebrajczyków, 12 wiersz Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia ten wiersz kładzie nacisk na pewne rzeczy, did." Jest tutaj mowa o tym, że Jezus uczynił to dla nas jeden raz. spill Pan nie musi przelewać swojej krwi za nas na nowo i na nowo. But one time Jesus died for our sins. Jeden raz Jezus umarł za nasze grzechy I jest tutaj powiedziane, że On dokonał wiecznego odkupienia za nas On nie zatroszczył się o odkupienie aż do następnego naszego upadku And then if we sin, it voids that redemption. A potem jeśli upadniemy z grzeszymi To unieważnia to nasze odkupienie And we have to get born again, again. I potem musimy znowu się narodzić na nowo no, one gave us Nie, jedna ofiara dała nam wieczne odkupienie To znaczy, że nie tracisz swojego prawa przystępu do Boga i let's read verses 13 and 14. Czytajmy wiersze 13 i 14. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. This is contrasting the New Testament with the Old Testament. To jest e, przeciwstawienie Nowego Testamentu e, Staremu Testamentowi. In the old testament, they w Starym Testamencie oni zabijali zwierzęta. I potem brali tę krew, żeby dokonać pojednania za nasze grzechy. And there had to be of I nieustannie zabijano zwierzęta. Te ofiary musiały być składane na nowo i na nowo. But in the New Testament, there's only one sacrifice Ale w Nowym Testamencie jest tylko jedna ofiara. Not multiple sacrifices. A nie wiele ofiar. Jesus doesn't have to forgive you over and, over and over Jezus nie musi ci przebaczać na nowo i na nowo i na nowo. His one sacrifice gave you eternal redemption. Jego jedna ofiara dała ci wieczne odkupienie. And verse 14 says, i wiersz 14 powiada, że that, that one sacrifice should purge your conscience. Że ta jedna ofiara może oczyścić Twoje sumienie so that you can serve the living God. Żebyście mogli służyć Bogu żywemu Jeżeli nie rozumiesz, że masz wszystkie swoje grzechy przebaczone Nigdy nie będziesz w stanie służyć Bogu z całego swojego serca you'll always feel condemned. Zawsze będziesz czuł się potępiony Niegodny Ale w Twoim duchu jesteś zupełnie nową osobą That is able to fellowship with God freely. Osobą, która może mieć społeczność z Bogiem w wolności any of sin. Bez żadnej świadomości grzechu Amen, Amen. Now let's read verse 15. A teraz przeczytajmy wiersz 15 I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. So in verse 12 it says, w wierszu dwunastym jest powiedziane, that you've received eternal redemption. że otrzymałeś wieczne odkupienie. Verse 15 says, Wiersz piętnasty zaś powiada, that you have received eternal inheritance. że otrzymaliśmy wieczne dziedzictwo. But this isn't the way most people think. Ale nie w taki sposób większość chrześcijan myśli. Most think God is only in love with you. Większość ludzi myśli tak, Bóg cię kocha until the next time you sin. aż do kolejnego twojego upadku. And then every time you sin, a potem za każdym razem kiedy zgrzeszysz. And that sin. Musisz pokutować i wyznać ten grzech. To get back into the blessings of God. Żeby wrócić do Bożych błogosławieństw. Ale prawda jest taka, że Twój Duch jest zawsze zanurzony w Bożych błogosławieństwach. On został zapieczętowany przez Ducha Świętego. I grzech nigdy nie jest w stanie spenetrować tej pieczęci. So your spirit retains its holiness and purity. A więc Twój Duch nieustannie trwa w tej czystości i świętości. I On zawsze ma z Tobą społeczność na podstawie tego, kim jesteś w Twoim duchu. pięć razy więcej, aż do końca tego rozdziału. The scripture emphasizes that Jesus only died once. Słowo Boże podkreśla, że Chrystus umarł jeden raz, that he only applied his blood to your life once. że On zastosował swoją krew jedynie raz do twojego życia. I jest to w przeciwieństwie do tego, co było czynione w starym Testamencie. The problem, is that most still have an old problem polega na tym, że większość chrześcijan ma mentalność Starego Testamentu. Sin, My myślimy, że za każdym razem, kiedy zgrzeszymy, nowa ofiara musi być za nas przelana. But Jesus us Ale Jezus uczynił nas doskonałymi na wieki. W chapter. 10 w Hebrajczyku w dziesiątym rozdziale Wiersze pierwszy i drugi mówią o ofierze Starego Testamentu, ofiarach I jest tam powiedziane, że one były tylko obrazem, one były tylko cieniem tego, co dopiero miało nastać and so those pictures had to be repeated often. A więc te obrazy, to, te, te symbole musiały być powtarzane But the sacrifice of Jesus wasn't symbolic. Ale ofiara Jezusa nie była ofiarą symboliczną. It was the real thing. To było coś prawdziwego. And the blood of Jesus only had to be spilled once. I krew Jezusa musiała być wylana jedynie raz. To forgive the sins of the entire world. Żeby przebaczyć grzechy całego świata. Imagine that you have one of those scales Wyobraźcie sobie, że macie taką skalę, and on this side are all of the sins of all of the world. E, że z tej strony macie wszystkie grzechy tego świata, Not only the sins of the past but even the sins of the future. Ale nie tylko grzechy z przeszłości, ale również grzechy z przyszłości. One drop of the blood of Jesus jedna kropla krwi Jezusa z tej strony na tym wykresie. the scales. E, rozwali cały ten wykres. Chodzi tu o wagę ta jedna kropla krwi przeważy wszystkie Twoje grzechy. paid for all of the, sins of the world. Za krew zapłaciła za wszystkie grzechy całego świata not only the sins of christians nie tylko za grzechy chrześcijan but the sins of unbelievers ale również została zapłacona cena za grzechy ludzi niewierzących tak jest powiedziane w 1. Jana w drugi rozdział drugi wiersz it says that jesus is the payment for our sins i tam jest powiedziane, że Jezus zapłacił za nasze grzechy, not for ours only, i nie tylko za nasze grzechy, but for the sins of the whole world. ale za grzechy całego świata. The truth is, people don't go to hell for Problem polega na tym, że ludzie nie idą do piekła za ich pojedyncze grzechy, ponieważ cena za wszystkie grzechy została zapłacona. People only go to hell for one sin. Ludzie idą do piekła za jeden grzech. And that's the sin of rejecting Jesus I to as jest grzech odrzucenia Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. O to właśnie chodzi w tym. People who sin a lot ludzie, którzy dużo grzeszą, nie są than niż ludzie, którzy trochę grzeszą. Tak prawdę mówiąc, nie są w końcu gorsi od tych, którzy grzeszą tylko troszeczkę. ponieważ wszystkie grzechy zostały przebaczone. It just on what you do with Jesus. Ale wszystko zależy od tego, co zrobisz z Jezusem. If Jesus is your lord, to you're changed on the inside. Jeżeli Jezus jest Twoim Panem, to zmieni to Twoje wnętrze. You're righteous and you're holy. Staniesz się sprawiedliwy i święty w Twoim duchu. I Bóg kocha Cię tak samo mocno, jak kocha Jezusa. I to się nie zmienia bez względu na to, co Ci się przydarzy. Your holiness doesn't change God's attitude towards you. Twoja nie zmienia Bożego nastawienia do ciebie. Nor will your sin change God's attitude towards Również you. Twoje grzechy nie zmienią Bożego nastawienia do ciebie. But your holiness will change your attitude towards God. Ale twoja zmieni twoje nastawienie do Boga. If you seek God with all of your heart, jeżeli szukasz Boga z całym, całym swoim sercem, you will love God more, to będziesz kochać Boga więcej, but God doesn't love you more. ale Bóg ciebie bardziej już nie będzie kochał. God loves us all the same, ponieważ Bóg kocha Cię e, tak samo mocno based on who we are in the Spirit na podstawie tego kim jesteśmy w naszym duchu, but it is true that some people walk in more love than others. To prawda, że niektórzy ludzie chodzą bardziej w Bożej miłości, bardziej zanurzeni w niej. It's not God has given some more love. Nie dlatego, że Bóg dał niektórym ludziom więcej Bożej miłości. He loves every born again the same. On miłuje każdą nowonarodzoną osobę tak samo mocno. But some have God's love for them. Ale niektórzy ludzie zrozumieli Bożą miłość, którą Bóg ich obdarzył i zaczęli się cieszyć bardziej tą Bożą miłością But the truth is God loves of us. ale prawda jest taka, że Bóg miłuje każdego z nas jest powiedziane w ostatniej części listu do Hebrajczyków 10, 2 that we shouldn't even have a sin żebyśmy już nie mieli żadnej świadomości grzechów That's amazing. to jest niesamowite to znaczy, że nie powinniśmy być świadomi tego, że grzeszymy. Powinniśmy być skupieni tak bardzo na przebaczeniu naszych grzechów And not how bad we are. a nie na tym, jak źli jesteśmy, But that's not the experience of most people. Ale niestety nie jest to doświadczeniem większości ludzi. Większość ludzi, wkracza w Bożą obecność z, przed, z przeświadczeniem o swojej niegodności. Again, the only part of you that is unworthy, znowu powiem, jedyna część ciebie, która jest godna, jest physical, external part, uh, nie, która jest niegodna, to ta fizyczna, zewnętrzna część. But in the spirit, you're holy and pure. Ale w Twoim duchu jesteś święty i czysty. If you enter God in the spirit, jeżeli przystępujesz do Boga w Twoim duchu Then you shouldn't even be thinking about sin To wówczas nie powinieneś nawet rozmyślać o grzechu That's good news. To dobra nowina And yet not many people can think that way. Niewielu jednak ludzi myśli w taki sposób Ponieważ patrzą na to, co jest na zewnątrz, a nie na to, co jest wewnątrz Let's drop down to verse 10. Przeskoczmy aż do wiersza dziesiątego. Jest tam powiedziane, że kiedy Jezus umarł, to Jego wola zaczęła działać. Dziesiąty 10. 10 wiersz. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Once again, this is the same point. Znowu tutaj jest ten sam punkt pokazany. Jesus sanctified us through one offering. Jezus uświęcił nas przez jedną ofiarę. And it says that this was once for all. Jest tutaj powiedziane raz na zawsze albo tak jak to brzmi po angielsku raz za wszystkich. Not once for all people, but once for all time. Y, czyli tak jak jest po polsku, nie za wszystkich ludzi, ale raz na zawsze. Did you say that already well i explained it here is once for always" is an english once for all But, ok, they got. go well, what's it. the same thing yeah. so in uh, verse 14 I wiersz 14 what's we did albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych którzy są uświęceni So verse 10 says you were sanctified once for all. Wiersz dziesiąty powiada, że zostałeś uświęcony ofiarą Jezusa raz na zawsze. And verse 14 says, A czternasty wiersz powiada, if you've been że zostałeś uświęcony, then you were also perfected forever. że również zostałeś uczyniony doskonałym na wieki. Now some people struggle with this. Niektórzy ludzie zmagają się z takim myśleniem And they think, this is perfect"? i mówią, to jest doskonałe? No, it's not talking about your physical body. Nie, nie mówimy o Twoim ciele. Your physical body isn't perfect. Twoje ciało nie jest doskonałe. W rzeczywistości fizycznej mamy najróżniejsze problemy. To fizyczne ciało jeszcze nie zostało przemienione. I nie ma tutaj mowy również o twojej duszy. We don't think exactly the way that we should. Nie myślimy dokładnie tak jak powinniśmy. So your body and your soul aren't changed yet. A więc twoje ciało i twoja dusza jeszcze nie zostały przemienione. But this is talking about your spirit. Ale jest tutaj mowa o twoim duchu. In the spirit you are sanctified and perfected forever. W twoim duchu jesteś na zawsze doskonały i uświęcony. Zobaczcie, Tu nie jest powiedziane, że jesteś uświęcony i doskonały aż do następnego upadku. Ale jesteś uświęcony i doskonały na zawsze. That has tu jest mowa, to musi być mowa o twoim duchu. 12 and verse 22 and 23. Popatrzmy na rozdział 12, wiersz 22 i 23. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga, sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. The last part of that verse. Ostatnia część tego wiersza says that your spirit has been made perfect. Jest mówi o tym, że twój duch został uczyniony doskonałym. This makes it very clear it's the spirit that is perfected. A więc bardzo jasno widzimy, że to Twój Duch jest uczyniony doskonałym never Twój Duch nigdy nie traci swojej relacji z Bogiem and Jest On uświęcony i doskonały na zawsze and and spirit, I skoro Bóg jest Duchem and we have to him in spirit, I musimy czcić Go w Duchu i w Prawdzie Then we ought to always be approaching Him to zawsze będziemy przychodzić do Niego As if we are completely free of sin. tak, jakbyśmy byli zupełnie pozbawieni grzechu. Bez względu na to, jakie są Twoje czyny. Bez względu na to, w jaki sposób myślisz, rozumujesz. If you born again, jeżeli narodziłeś się na nowo, your spirit is perfect. to Twój Duch jest doskonały. And the victory in the Christian life zwycięstwo w naszym chrześcijańskim życiu. Is to get your and your mind in Polega na tym, żeby twój duch i twój umysł zaczęły myśleć tak samo. If you can begin to see yourself in Christ, jeżeli zaczniesz widzieć samego siebie w Chrystusie, And start recognizing what Jesus has done for you, I Jeśli zaczniesz uznawać to co Jezus dla ciebie wykonał. Spirit, to cała ta świętość i ta czystość, która, które są w twoim duchu. Will come your zaczną wypływać z ducha i, i docierać do fizycznego ciała. See, I ja wierzę, chcę Wam podkreślić, że wierzę w święte życie. But I that is a of a Ale uważam, że świętość jest produktem ubocznym naszej społeczności z Bogiem. Isn't that is to have a with to God. nie jest coś, co jest warunkiem, koniecznością, żeby mieć społeczność z Bogiem. I to jest problem, który the churches missed. I to jest zagadnienie, z którym mija się wielu ludzi w Kościele. Powiadają, Bóg nie będzie Cię błogosławił, dopóki nie zaczniesz czynić tych rzeczy. Nie, Bóg Ciebie błogosławi z powodu Twojej relacji z Jezusem. I błogosławieństwo Boże jest nad każdą osobą, która narodziła się na nowo. But if you aren't living a holy life, ale jeśli nie żyjesz świętym życiem, God who stops the blessing, To nie Bóg zatrzymuje błogosławieństwa w twoim życiu. It's you who stops the blessing. Ale to ty powstrzymujesz błogosławieństwo Boże w Twoim to, życiu. You yield yourself to Satan. Po to dajesz się diabłu, And Satan steals from you what God has already given. A diabeł wykrada to co Bóg już ci dał. A więc bardzo ważne jest, żeby żyć tak świętym życiem, jak tylko możesz. But don't ever think that God loves you according Ale nigdy sobie nie myśl, że Bóg miłuje Cię stosownie do twojej świętości. The love of God is only conditional upon one thing. Boża miłość jest warunkowa, jeśli chodzi wyłącznie o jedną rzecz. whether or A to jest sprawa czy Jezus stał się Twoim osobistym Panem i Zbawicielem? If you've done that, God loves you. Jeżeli to uczyniłeś, Bóg Cię kocha, And all of your sin has been paid for. i wszystkie Twoje grzechy zostały już spłacone, you haven't even committed yet. nawet te grzechy, których jeszcze nie popełniłeś. That's good news. To jest dobra nowina. Ja nie mówię tych rzeczy, żeby Was zachęcić do grzechu. Jeżeli prawdziwie narodziłeś się na nowo, to nie chcesz grzeszyć. Jeżeli prawdziwie narodziłeś się na nowo, zbawiony jesteś, to takie rzeczy nie będą Cię zachęcać do grzechu. Ale to, so saved, to But it will take away the condemnation when you do grzechu. Ale zabierze to z Twojego życia potępienie, kiedy znowu upadniesz Bo będziesz wiedział, że Boża miłość nie jest uwarunkowana Twoimi czynami Pozwólcie, że podzielę się z Wami pewną historią o tym Mam siostrę, która jest 9 lat starsza ode mnie I ma córkę, która jest naprawdę rebelnią i mia, ma córkę, która kiedyś była bardzo, bardzo zbuntowana. I kiedy ta dziewczyna była nastolatkiem, była okropna. She could make a saint y, ona mogła sprawić, że święty by zaczął kląć. I moja siostra przygotowywała kolację. Her mąż był profesorem na uniwersytecie. I na kolację miał przywieść innego profesora. So, Moja siostra była bardzo zajęta przygotowaniem tej kolacji. I moja siostrzenica po prostu do mojej siostry coś tam mówiła naprawdę. To jej mocno. And so my sister lost her temper i moja siostra straciła panowanie and hit her i uderzyła ją and knocked her flat over back in the kitchen i znokautowała ją leżała na podłodze w kuchni. Now my sister is a godly woman. Moja siostra jest pobożną kobietą. She loves God. Kocha Boga. she's seen people raised from the dead. Ona widziała ludzi wzbudzonych z martwych. And she knew better than to do that. Ona wiedziała, że tak go się nie robi. It was sin. To był grzech. And she felt terrible about it. I źle się czuła z tym wszystkim. So she ran upstairs. Pobiegła na górę and she threw herself across the bed. I rzuciła się na łóżko and she says, "God, you've got to help me." I powiedziała, "Boże, musisz mi pomóc." She says, "I'm so sorry for what I did." Tak mi przykro, że to zrobiłam. But if I start crying, ale jeśli zacznę płakać, y, to nie zejdę na dół, aż do jutra rana. And she says, I've gotta get supper fixed. Mówi, says: muszę przygotować kolację. She says, How can I deal with this? Boże, jak mam się z tym uporać? And here's what the Lord said to her. I Pani powiedział tak. He said when you got born again at 8 years old, kiedy narodziłaś się na nowo w wieku 8 lat, and already knew you were going to do this. Ja już wtedy wiedziałem, że jej przyłożysz. And I've already forgiven that sin. I ja już wtedy ci to przebaczyłem. <laughs> says this isn't anything new to me. E, widzicie, Bóg, aha, Bóg mówi, to nie jest nic nowego dla mnie. He says I've already forgiven you. Już ci przebaczyłem wtedy. And immediately the condemnation was gone. I natychmiast potępienie ustąpiło. Ona zeszła na dół i przygotowała kolację. Now, did that encourage her to go sin again? Czy to zachęcało ją do tego, żeby znowu grzeszyć? Czy e, skoro ona wiedziała, że pan przebaczył jej ten grzech, czy znowu chciała przyłożyć córce? No, that's not what I'm saying. Nie, nie o tym mówię. Ale to pozwoliło jej pójść do córki I poprosić córkę o przebaczenie I powiedzieć córce, że przykro jej, że zrobiła coś takiego jeżeli my to zrozumiemy, to pomoże to nam Kiedy grzeszysz, to sobie myślisz tak No, teraz się Bóg dowiedział But that God has you of all sin. Ale ten wiersz pokazuje, że Bóg znał wszystkie twoje grzechy Only one dealt with all of your Tylko jedna ofiara uporała się z wszystkimi twoimi grzechami ja Nie wiem, czy używacie w Polsce takiej terminologii. Ale w Ameryce, religijny Kościół mówi tak: Every time you sin, you've got to get that sin under the blood. Za każdym razem, kiedy zgrzeszysz, musisz sprawić, żeby krew Baranka okryła ten grzech. Or you've got to get the blood reapplied every time you sin. Albo mówimy, na nowo moc krwi nad What they're saying is you have to get every individual sin dealt with separately. W praktyce mówią, że z każdym twoim grzechem osobno musisz się uporać. Ale Biblia powiada, że Jezus umarł za wszystkie twoje grzechy. Jezus nie stosuje nieustannie na nowo i na nowo swojej krwi do twoich grzechów. Wyobraźcie to sobie. Gdyby Jezus musiał na nowo i na nowo stosować, przelewać swoją krew za Twój grzech to biorąc pod uwagę tylko tych ludzi, którzy są w tym pomieszczeniu to nie byłoby żadnego odpocznienia dla Jezusa. On nieustannie, stale stosowałby swoją krew do oczyszczania każdego z nas. And multiply that times all of the Christians on the earth a teraz pomnóżcie to wszystko przez wszystkich chrześcijan, którzy są na ziemi. To byłoby fizycznie niemożliwe dla Jezusa, żeby stosować oczyszczenie w jego krwi do każdego na no. these verses in hebrews chapter 10. Nie, te wiersze w 10 says that after Jesus sanctified us once for all, he sat that after Jesus sanctified us once for all, that means he's not working anymore to znaczy, że On już nie pracuje nad tym. He's not constantly reapplying his blood. On nie stosuje swojej krwi nieustannie do oczyszczania nas z grzechów. Jesus forever satisfied all of the wrath of God. Jezus na wieki usatysfakcjonował sprawiedliwy gniew Boży. Let's look in John chapter 12. Jana 12, rozdział. popatrzmy na ten fragment. And I need to ask you what John twelve uh twenty two says. Does it say that he will draw all men unto himself? Thirteen. No, John twelve twenty twenty-two. no it says Or excuse me, it's in uh thirty-two. Yes. Mm -hmm. Thirty-two. Does it say he'll draw all men unto yes. himself? Mm-hmm. A gdy, ja, 32 wiersz, 12 rozdział, a gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. This verse says that when Jesus is lifted up, ten wiersz mówi, że kiedy Jezus został wywyższony, he will draw all men unto himself. On pociągnie wszystkich ludzi do siebie. And you know this appears like it's saying, y, it appears like aha, it's saying, Wydaje się jakby Jezus mówił, that if you just preach Jesus properly że jeśli będziesz głosił Jezusa we właściwy sposób, He will draw people unto himself. to On będzie pociągał ludzi do siebie. But that's not what this is nie, nie o tym jest tutaj mowa. I don't know how it is in the Bible. Ja nie wiem, jak to jest tutaj w polskiej Biblii, ale w wersji Króla Jakuba, której ja używam, the word man is italicized. to słowo wszystkich czy ludzi E, brzmi talasajs? Talasajs. Do you not understand the talasajs? I don't know how to explain what a talasajs is. O. Anyway, let me say it this way. Nie wiem, jak to przekazać. No, pozwólcie, że tak to powiem. When the translators of this Bible translated it. Kiedy tłumacze Biblii prze, przełożyli ją, czasem muszą dodać jakieś słowo, żeby uklarownić znaczenie. Na przykład kiedy żołnierze szli by pochwycić Jezusa w ogrodzie Getsemane. seek?" Jezus zapytał ich, "Kogo widzicie?" of Nazareth." Oni powiedzieli Jezusa z Nazaretu. And this Bible says that Jesus said I am he. A ta Biblia mówi, że Jezus powiedział ja jestem nim. But actually the word he was added. Ale to słowo e, nim zostało dodane. And it's okay because it made the sentence grammatically correct. E, ja tutaj nie mówię, że to źle. Po prostu ta to zdanie jest gramatycznie poprawne. But what he actually said was I am. Ale on wówczas powiedział jestem. To jest dokładnie to samo wyrażenie, które Bóg wypowiedział do Mojżesza, Jahwe powiedział do Mojżesza. In Exodus chapter four, w czwartym rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej Moses said, Who am I tell sent me? Mojżesz zapytał, co mam tym ludziom powiedzieć, kto mnie posłał? And God says, tell them, I, am sent you. I Bóg e, wtedy powiedział, powiedz im, że posłał Ciebie, jestem. So when you understand that Jesus said, I am, Rozumiemy więc, że kiedy Jezus powiedział słowo jestem he released the power of Almighty God On those uwolnił words. poprzez te słowa moc Bożą, moc Wszechmogącego Boga I Biblia powiada, że wszyscy żołnierze upadli wtedy przed Nim Bo w tych słowach jestem była Boża moc But you miss that if you don't understand that the word he was added. Ale nie, nie zawsze to klarownie widzimy w samym tłumaczeniu. So it's the same thing in this instance. Tak samo jest i w tym fragmencie. When the scriptures says if I be lifted up, kiedy Słowo powiada kiedy o Jezusie że będzie wywyższony, "I'll draw all men unto me. pociągnę wszystkich do siebie. I think that that's missing the point. To brakuje tam pewnej treści. The verse in front of this, wiersz przed tym 31, and the verse after it, i wiersz 33, are all talking about judgment. Mówią o Bożym sądzie. So let's read verse uh 31. Czytamy wiersz 31. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. So that verse is talking about the judgment of the world coming ten werset mówi na temat sądu, który będzie wylany na cały świat And now let's read verse 32. Y, teraz 32 a gdy ja będę wywyższony ponad ziemię wszystkich do siebie pociągnę so this verse is saying, ten wiersz powiada nam that the previous verse was talking about Jesus death. że poprzedni wiersz mówił o śmierci Jezusa so what's really being said here, a więc co naprawdę tutaj należy widzieć w tym fragmencie Jesus said, if I be lifted up, że będzie wywieszony, talking about his death on the cross, jest tam mowa o śmierci na krzyżu, I will draw all and me. To wszystkich do siebie pociągnę. All what? E, wszystkich? All judgment is what it's talking about. E, myślę, że wszystko do siebie pociągnę. Raczej jest tam mowa o całym sądzie. Jest więc tam powiedziane, że ten cały Boży gniew za grzechy świata came upon Jesus. Został włożony na Jezusa. Jesus nie cierpiał tylko trochę Bożego gniewu, ale every bit of God's wrath Cały Boży gniew stąpił na Jezusa. All of God's wrath. Cały Boży gniew. That means there isn't any wrath left. To znaczy, że nie pozostało już więcej gniewu. God doesn't have any wrath towards you. Bóg już nie ma przeciwko Tobie swojego gniewu. On umieścił cały gniew, który miał przeciwko Tobie na Jezusie. And Jesus has forever changed God's attitude towards you. I Bóg na wieki na zawsze zmienił Boże nastawienie wobec Ciebie. I wiem, że być może ktoś znowu pomyśli sobie, no jak to możliwe? It's because when you got saved, dzieje się tak ponieważ, gdy narodziłeś się na nowo przyjąłeś zbawienie. God changed you on the inside. Bóg zmienił Ciebie w Twoim wnętrzu. And you became a brand new person. Stałeś się nową osobą. That was created righteous and holy and pure. Osoba, którą, osobą która została stworzona w sprawiedliwości, święta, czysta. And then he immediately sealed you. I wtedy natychmiast się zapieczętował. So that if you sin after becoming a Christian. Aby jeśli ci się zdarzy grzeszyć po staniu się chrześcijaninem Ten grzech nie mógł zniszczyć Twojego ducha, zepsuć go it doesn't become contaminated. Żeby Twój duch nie mógł się zarazić grzechem Twój duch pozostaje święty i czysty Tak bardzo jak w momencie nowonarodzenia Aleluja! Jeżeli rozumiesz to, to zmieni to całą twoją relację z Bogiem. Like Hebrews 4, says, to będzie tak, jak mówi listo Hebrajczyków 4,16. Możesz z odwagą przystąpić do tronu łaski. Even in a time of need. Nawet w czasie potrzeby. Not just when you've done everything right. Nie tylko wtedy, kiedy wszystko zrobiłeś właściwie, ale nawet you've sinned. Ale nawet wtedy, kiedy zgrzeszyłeś you still have bold access to God. Ciągle jeszcze masz odwagę, żeby przystępować do Boga Your spirit is still perfect in union with God. Twój duch ciągle jest w doskonałej jedności z Bogiem Aleluja! Kiedy nauczyłem się tego, zmieniło to moje życie i nie, nie zapragnąłem wówczas pójść w ten świat i grzeszyć, Kiedy głoszę na ten temat, większość ludzi myśli, że zachęcam do grzeszenia. I'm that you're to sin. E, nie, nie zachęcam ludzi do grzeszenia. But jestem chociaż jestem za to krytykowany. But that's not true. Ale nie taka jest prawda. You can Popatrzcie na moje życie. Nie będę tego mówił ze względów samolubnych but I'm just saying this to illustrate my point. Ale mówię to, żeby zilustrować to, co chcę Wam przekazać I'm living a holier life than most of you. Żyję bardziej świętym życiem niż większość z Was nie robię wielu rzeczy, które wy robicie. Więcej czasu spędzam na szukaniu Bożego oblicza niż ludzie. Understanding these truths hadn't encouraged me to sin. Zrozumienie tej prawdy nie zachęciło mnie do grzeszenia. I to sprawia, że to ja miłuję Boga bardziej. And I serve God out of love, not out of fear. I służę mojemu Bogu z powodu miłości, a nie z powodu lęku przed nim. I don't read the Bible because I feel God makes me read the Bible. Nie czytam Biblii, ponieważ myślę sobie, że Bóg każe mi czytać Biblię I jeśli nie będę czytał Biblii, to Bóg nie odpowie na moje modlitwy But I read the word to learn the truth. Ale czytam Biblię, żeby uczyć się prawdy And I, love these I kocham tę prawdę I don't have to read the Bible. Nie muszę czytać Biblii But I would be if I don't read Ale gdybym Bible. nie czytał Biblii, byłbym głupi Amen Amen, you don't have to go to church to make God love you. Nie musisz chodzić do zboru, żeby Bóg cię miłował. If you never went to church again, God would love you just the same. Gdybyś nigdy więcej nie poszedł do zboru, Bóg kochałby się tak samo, but you wouldn't love God the same. Ale ty nie kochałbyś Boga tak samo mocno. If you were at home tonight. Jeśli jesteś w domu dzisiaj wieczorem you wouldn't be hearing, the that you're hearing now. Gdybyś pozostał w domu to nie słyszałbyś tego wszystkiego co mówiłem God would love you exactly the same Bóg miłował by Cię dokładnie tak samo but you need to hear people tell you about how God loves you ale musisz Słyszeć ludzi mówiących Ci o tym, jak bardzo Cię Bóg miłuje. Musisz słyszeć kaznodziejów, którzy będą Cię wprowadzać w prawdę Bożego Słowa. I kiedy będziesz poznawać prawdę, ona Cię wyzwoli. Ale Bóg, bez względu na to, czy znasz te prawdy, czy nie, będzie kochał Cię tak samo mocno. A więc mówię, że mamy żyć dla Boga. Ale to jest efekt, owoc zbawienia, a nie droga prowadząca do zbawienia. I jeśli to rozumiesz, to zmieni to całkiem twoje życie. Będziesz Bogu służyć nawet przypadkowo w lepszy sposób niż zmagając się z sobą i chcą służenia Bogu przedtem. The Bible says in Titus chapter two verse twelve. Listę do Tytusa drugi rozdział 12 wiersz Biblia powiada, that the grace of God teaches us, że łaska Boża naucza nas to live a godly life, byśmy żyli po bożnym życiu. Łaska nie zachęca ludzi do grzechu. Jeśli ktoś weźmie moje słowa i powie, Alleluja! Teraz mogę grzeszyć, ile wlezie. To nie słyszałeś tego, co naprawdę miałem Ci do przekazania. Ja mówię, że Bóg miłowałby Cię nawet gdybyś żył w grzechu, because all of your sin is forgiven. ponieważ cały Twój grzech jest przebaczony, But if you truly born again, ale jeżeli prawdziwie narodziłeś się na nowo it's your desire to live for God, to Twoim pragnieniem będzie służenie Bogu And learning these truths will set you free from sin i nauczenie się tej prawdy wyzwoli cię z grzechu. Amen Amen. But many Christians don't know these truths. Wielu chrześcijan nie zna tej prawdy. To God. I myślą, że muszą robić te wszystkie rzeczy, żeby wyglądali na godnych miłości Bożej. God loves you he is love. Bóg Ciebie miłuje, ponieważ On sam jest miłością. Not because you are lovely. A nie dlatego, że Ty jesteś godny miłości. Jeśli to zrozumiesz, będziesz kochać Boga bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Amen? Ja wiem, że dzisiaj być może w was sprawiłem powstanie wielu pytań. Nie mam czasu, żeby to wszystko wyjaśnić teraz. Ale po to są pastorzy. He'll clean up all of my mess after I leave Jeśli cokolwiek namieszałem, on to wyczyści po moim wyjeście. He will straighten out all of my theology. On całą moją teologię wyprostuje Ben I challenge you to go to the Word of God. Ale zachęcam byście się udali do Bożego słowa. and read these scriptures. i czytali te fragmenty and see if that's the way you believe. I żebyście zobaczyli, czy tak wierzycie, jak mówi Boże Słowo jeżeli jesteś jedną z tych osób, które czują się bardzo winne, potępione za każdym razem, gdy upadniesz To potrzebujesz przyjąć tę prawdę wykąpać, wyczyścić swoje sumienie w tej prawdzie So that you can live for God acceptably żebyś mógł żyć dla Boga w taki dobry sposób. Amen. Amen. Praise God. Chwała Bogu.